Yy, nie. <głos> <głos> Dlatego, <głos> znaczy, jak zawsze przy tego rodzaju sprawach, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż to, co proponują nam politycy. Yy, ta firma yy, Zondar Crypto działa od połowy poprzedniej dekady. W 2018 roku yy,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 Więc to jest taki obraz no, jakby rzeczywistości bardziej, bardziej skomplikowany. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której faktycznie Karol Nawrocki zawytował ustawę o kontroli rynku kryptowalut, no ale Komisja Nadzoru Finansowego działa swoim trybem i, os i nadal jakby ostrzega polskie społeczeństwo przed tym, żeby być takim jednak ostrożnym, jeśli chodzi o inwestowanie swoich oszczędności, swoich pieniędzy w wszelkiego rodzaju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 Tak, yy, tak to tak to wygląda, Na, natomiast yy, hmm, chyba w tym jakby w tej historii też pojawia się coś, co jest takie nieprzyjemne dla polskiego społeczeństwa, jak popatrzysz sobie w lustro yy, polskie społeczeństwo, no bo yy, jesteśmy, po, doświadczeni, po doświadczeniu wielkiej afery Amber Gold. Yy, gdzie bardzo wiele osób ładowało swoje oszczędności w mechanizm piramidy finansowej.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 Zauważa, że każdy sezon kończył się tym, że e, głowa rodziny wygrywała. Ten najstarszy Nestor rodziny zawsze wychodził na swoje. E, młodzi się kłócili, chcieli odebrać władzę temu starszemu, no ale na koniec okazywało się, że ten najbardziej doświadczony Nestor e, utrzymuje władzę, pieniądze i kontrolę nad swoimi biz biznesami.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 wokalnych, głośnych instrumentów, oczywiście jest tym państwem, które przynajmniej retorycznie wspiera decyzje prowadzone przez Islamską Republikę Iranu. Na pewno Chiny są państwem, które w tym momencie dążyłyby do jakiegoś rodzaju powrotu, przynajmniej do statusu quo przed półtora miesiąca, dlatego że również w ich interesie jest Iran, powiedziałabym, w jakiś sposób ekonomicznie uzależniony od wymiany handlowej z Chinami.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 No chyba to jest trochę za daleko opowiedziane. Y, wydaje mi się, że y, y, trzeba to wszystko, na to wszystko patrzeć także w kontekście, jakie są perspektywy zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ale y, niezależnie od wszystkiego, y, a zwłaszcza jak, jak ten rodzaj zostanie przedłużony i obie strony y, y, zaczną pracować realnie, myślę o Bliskim Wschodzie, nad, nad porozumieniem irańsko-amerykańskim,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 Miała godzina